no bo jestem, jestem B no i tyle a, a co chciałam jeszcze powiedzieć yy, to znaczy nie wiem no kurwa to ja mam wszystkie wystawy zrobić w swoich piersi tak? i karteczkę swoją tak? <grych> nie nie jestem za to był żart nie jestem lecyką bo ja takie też, też kurwa tępię po prostu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 Nie no dobra, wejdźcie chyba mi. Nie, już nie już się do mieści, bo ja już coś się nasłuchałam, ale tak ja, kurwa do końca, nie no, rozumiem tak do końca, ale tak w połowie. Teoretycznie. Aha. Teoretycznie.